Dziś rozpoczyna się też dwudniowe posiedzenie senatu. Izba zajmie się między innymi ustawą o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.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 bez tej służby trudno będzie skutecznie walczyć z korupcją. Ma pilnować, żeby rząd funkcjonował prawidłowo, żeby nie było nieprawidłowości przy przetargach. Ustawa zakłada, że CBA przestanie istnieć 1 października. Na to będzie jednak musiał zgodzić się prezydent, a to wydaje się mało prawdopodobne. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Obrady Senatu rozpoczną się o 11:00. To są aktualności jedynki.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 Super miejsce. To tak a propos tego, że mówiłeś, że nie trzeba gdzieś nie wiadomo, gdzie daleko jechać. Już widzę, że jest tego kosa, kota. tak, tak. tak. To jesteśmy jest... w, takim, w takim, zagajniku malutki. Tak, mamy, mamy, tak, y, mamy, tutaj bardzo ciekawe miejsce, które bardzo właśnie lubią, y, lubią ptaki, bo to jest y, jakaś taka mieszanina. To jest tarnina, jakaś dzika śliwa, y, nad nami wysoko rosną y, topole osikowe.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 na przykład dnia i nocy, albo pół roku i obserwowanie jak te pory roku się kształtują. Teraz te, te pory roku ich obserwacja napawa trochę smutkiem, bo trochę te pory roku po pierwsze znikają. Ostatni rok mieliśmy całkiem niezły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 Makłowiczem przyrody, jak to niektórzy mówią, wspaniale o niej opowiada. No, Staszek Gubiński to właśnie to właśnie też sotopu osoba. Także jest, zwracajcie uwagę, bo rzeczywiście wiele się, no, na tych nieszczęsnych social mediach mówimy o tym, żeby tak z nich nie korzystać, ale tam można Jak też już znaleźć, wrócimy z tego no spaceru. Właśnie, tak, tak. Tam można też znaleźć właśnie tego typu ogłoszenia. Jeżeli ktoś tak czuje się onieśmielony tym, żeby pójść samemu, no to warto na przykład pójść na początku z kimś, ale potem po prostu praktykować to samemu. A jak się wróci z takiego spaceru i chce się jeszcze więcej, to można o przyrodzie poczytać i ty właśnie popełniłeś taką książkę. Tak jest, to za zapraszam również, bo 22 kwietnia w księgarniach już książka się ukaże, to jest książka o tytule Mała historia znikania, opowieść o rzece i to jest w zasadzie tak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 zaczerwienienie oczu, możemy gorzej widzieć, możemy gorzej widzieć po południu. Nasze oczy mogą no, być takie trochę inne i możemy czuć swędzenie też takie związane na przykład z alergią. Jak najbardziej wtedy warto skorzystać z porady okulisty. I możemy trochę ratować się różnego rodzaju kroplami, rodzaju sztucznych łez.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 No, szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o zdrowiu, bo o takiej higienie wzroku, o wpływie słońca i ochronie wzroku, o ochronie e, przy użyciu dobrze dobranych i no, jednak e, dobrej jakości e, okularach przeciwsłonecznych. Rozmawialiśmy też o sztuce i o tym, jak to zauważono, że Leon Wyczółkowski najprawdopodobniej e, nadużył trochę tego światła, które uwielbiał obserwować. Ja mam nadzieję, że